Staramy się jeść tak zwane nowaliki. W tym celu dziś w niedzielny poranek nasiada nie będzie. Skrojona mała papryczka. Taka baby paper. Sweet mini paper. Do tego czerwona cebula. I tak koleżanka z Litwy mi pokazała, jak można szybko obierać niesforną cebulę, która się nie chce obierać. Po prostu przekrawamy ją na pół. I... tą połówkę wtedy łatwo nam się obiera z zewnętrznych martwych z zewnętrznej, martwej warstwy. Końcówkę obcinamy, ale tylko z jednej strony i dzięki temu ona nam się nie będzie rozwalać. Nie będzie nam się rozwalać i kroimy ją w drogą Kostkę. To jednak musi być drobna kostka, a nie zmielenie czy zszatkowanie, bo co ma wtedy inną strukturę i nie puszcza tak mocno soku. Pierwszą ołówkę cebuli mamy już skrojoną. Wszystko wkładamy do miseczki. miałem zdjąć zewnętrzną warstwę, tak? W zasadzie cały cykl przygotowania do świąt, bo tu mamy święta wielkanocne. Zapasem dzisiaj jest niedziela formowa. Cebula jest już i do tego daję trzy pomidory. Pomidory płuczemy i przelewamy wrzątkiem, ściągając zewnętrzną skórkę. Choć w zasadzie, ja uważam, że niepotrzebne jest wstępne mycie, jeżeli będziemy je przelewać rządkiem, przelewamy rządkiem. I po dosłownie. 30 sekundach, to zrobiłem w miseczce. Wylewam wodę i będę je obierał. Niech on troszeczkę ostygną, bo nabrały temperaturę, a w tym czasie ja nabiorę wody z, z filtra. Bo już się skończyło, bo sobie zrobiłem w międzyczasie herbatę. No tak Powiedzmy, o czym by, o czym Wam tutaj opowiadać w tym czasie, kiedy ja to wszystko kroję, żeby nie było ciszy. Nie wiem, czy to kogoś interesuje, ale załóżmy, że kogoś interesuje. Akurat ja jestem aktualnie chory. Mam powikłania grypowe w postaci zapalenia zatok szczękowych. Nikomu tego nie życzę osobiście. I rozumiem teraz ludzi, tych, którzy cierpią na zatoki. Dosyć, to, to jest dosyć uciążliwa choroba. Nie wiem, czy każda w sumie w każdym stadium i tak dalej, ale jest to bardzo nieprzyjemne. Nie będę opowiadał szczegółu bo tutaj opowiadamy o jedzeniu, ale nasza wydzielina z nosa nie pachnie zbyt ładnie, to tyle powiem. a Do tej pory w sumie nie rozmawiałem o szczegółach z nikim, jak to się Objawia, a objawiało się tym, słuchajcie, że miałem sztywną, górną, lewą szczelkę. No i cały z przestrachu poszedłem do stomatologa. Kosztowało mnie to 40 funtów, żeby się dowiedzieć, że zęby wszystkie są zdrowe i wszystko jest w porządku. Mała przerwa na gotowanie wody. Zadzwonił do nas Paweł Mamy godzinę 9.30 Miałem nagrywać z nim podcast Dzisiaj, no ale nie, na, nie ma go Więc postanowiłem robić sam Ale teraz się do nas dołączył Co na dzisiaj przygotowałeś? Dzisiaj no, no nie wiem Chciałem zmać troszeczkę Zazwyczaj jak w Co tam się je, Co tam się jemu, gdzieś w ulicy tam To Przepraszam, czas leci szybko. No dobra, to ja dokończę. No więc tak, mamy w miseczce już mamy tak: Sweet Mini Paper, cztery sztuki, akurat one były żółte. Mamy jedną czerwoną cebulę, wszystko kroję w kostkę. Do tego wkrawam trzy pomidory. My generalnie preferujemy pomidory z puszki. Bo Uważamy, że one mają najwięcej tych y, wartości. Bo te pomidory, które są teraz, to one są bez smaku, bez niczego. Ale powiem Ci szczerze, że ostatnio pojawiły się w tym sklepie, w którym my się zaopatrujemy, pomidory takie o dziwo, niepozorne, nieduże, mhm. w szarym opakowaniu, ale one mają zapach i mają smak, wiesz? I to jeszcze w promocji. Ja słyszałem ja słyszałem o pomidorach czarnych że w tej chwili we Włoszech będą w sprzedaży pomidory czarne to nie jest żadna genetycznie modyfikowana odmiana tylko na podstawie krzyżowania pomidorów wyhodowana i ona ma najwięcej tego likopenu o którym wspominaliśmy tam był odcinek taki pomidorowy i ponieważ ma wiesz najwięcej tego to jest odmianą polecaną i podobno w tej chwili ma zawojować świat czarny pomidor jeżeli zobaczycie taki gdzieś w sklepie to można śmiało po niego sięgać Dlatego, że on jest bogatszy w te wszystkie pożądane substancje. jak to jest możliwe, że dopiero teraz go myślili. Połączyli go z jakąś oliwką czy jak? No nie wiem jak to. No, czy podejrzewam, że to jest skrzyżowanie różnych odmian pomidorów. No dobra, ale czarny tak, kolor pomiesz... musiał się wziąć. Czyli myślisz, że to było zmieszania mhm. czerwonego z jakimś tam żółtym, czy z zielonym pomidorem? Mhm. No jakoś tak, jakoś tak. I do tego, proszę pana, Dobrze. do tego daje i do tego daje ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czarne oliwki, bo mi takie sugerowałeś. Siedem. Mhm osiem, Ja już kończę, bo jeszcze to tylko te oliwki skroję. Dobrze, dobrze. I ten, te oliwki skroję i, i mm, dam serek wiejski. On się będzie... Na słodka mogę mi się skoścelać. Bo ja sam mm. mm. To tak. Ona będzie się tutaj przygryzać i wtedy usiądę w jadalni i zaczniemy nasz Zasadniczy, nagrywanie zasadniczego podcastu. Czy słuchacze to usłyszą teraz, czy nie? No to już zależy od pana reżysera, czyli Pawła, głównego kierownika, kierownika, kierownika producenta. Dobrze, ja jeszcze, a propos, sałatek, może tutaj wtrącę taką ciekawą. No, ja Zaraz przepraszam, że ty nagrywa swój głos. Dobrze, tak, dobrze. tak, tak, tak. Mów, a propos, sałatek. Y seler naciowy, o którym już tam wspominaliśmy um, parę razy też w naszym potasie. Wywołałeś go, a ja wczoraj jadłem na kolacji, Jest bardzo fajną rzeczą i teraz tak. Ostatnio ćwiczymy tutaj różne wersje sałatek <grym> takich właśnie z celerem naciowym. <grym> bardzo fajną kombinacją jest celer naciowy z jabłkiem z ogórkiem Świeżym albo z ogórkiem konserwowym. To już jest troszeczkę inna, taka bardziej pikantna sałatka. Weźmy tą drugą? Wezmę tą drugą i tą drugą też bym polecił. Bardzo fajna kombinacja. To jest takie wiesz. Zupełnie wychodzą nowe tak. smaki, takie nowe doznania. Tak jest, 100%. Zupełnie coś innego. Czuć, tak jakby od nie wiem, odrobinę melona, odrobinę tak. wiesz czegoś, czego tam zupełnie nie ma. Tak. Po, powstaje zupełnie nowy, <laughs> fantastyczny smak. I polecam wszelkie kombinacje i wszelkie próby, bo na pewno nam się nic nie stanie, a możemy odnaleźć jakiś nowy, zupełnie fantastyczny smak, to jest rewelacja. Druga rzecz to na przykład, wczoraj robiliśmy, bo rzodkiewki już teraz się pokazały, połączenie rzodkiewki też właśnie z celerem naciowym, też z jabłkiem, może tam być odrobinę cebuli, może być jajko, może być, no co nam wpadnie na myśl, ale jabłko i rzodkiewka właśnie, dają taki znowu jakby posmak jak nie wiem coś pomiędzy kalarepką to nie jest dokładnie kalarebka, ale zupełnie nowy taki smak. Wiesz, rzodkiewka łagodnieje. Chodzi o to. Jabłko. Chodzi o to, Paweł i to troszeczkę co, że... to słodzi. Tak. Mhm. Ja, przepraszam, że ci wchodzę tak w przestrzenie, ale chodzi masz. Tak, tak, masz rację, bo ta idea jest niesamowita z tego względu, że ten owoc, czy to warzywo, my się spodziewamy mhm. jego smaku, a jego smaku nie czujemy, bo, bo on jest. W tak, jest zupełnie nowa odsłona, to jest, jest. to jest świetne. I wiesz tak, jak komuś byś to podał, to sobie, jak na przykład to wiesz, ładnie ubierzesz w majonezie, czy w jakimś tam dressingu Bo można na przykład zrobić oliwę i, prawda, taki vinaigret, delikatny mhm. Albo można to zrobić na bazie majonezu, czy tam jakiegoś jogurtu, czy tam śmietanki, no, różne są wersje powiedzmy przybrania tej sałatki Ale wiesz, jakby, jakby komuś to podać to on tak naprawdę ciężko by mu powiedzieć było, z czego ta sałatka jest zrobiona. No wiadomo, że tam rzotkiewka to jest biało-czerwona, po, poznasz ją od razu. Ale gdyby użyć na przykład jakiejś białej rzepy czy, czy, czy rzotkwi, y, która ma nieco inny smak pewnie, to wiesz, w y, połączeniu z tym jabłkiem, z tymi innymi komponentami, to jest zupełnie nowy smak. Jakieś owoce tropikalne prawie że momentami takie nuty. Świetne to jest. I oprócz tego, że to jest właśnie fajne pod względem nowych smaków, jakichś nowych doznań to możemy też w ten sposób jakby dostarczać sobie witamin, dostarczać sobie minerałów, dostarczać sobie wody, która jest w tych owocach, warzywach. No i to jest fajne, zjemy taką dużą miskę, a tam naprawdę nie ma zbyt wielu kalorii, bo jedno jabłko, czy jedna wodyga selera naciowego, czy kilka rzodkiewek to jest, to jest więcej witamin i wody niż, niż, niż jakichś tam kalorii. prawda? No tak, zgadza się. To co, wiesz, to, co Powiedz, ja mówiłem, wiesz, jak myśmy mieli, mieli takie etapy, że przykładowo... to no to może jakaś, czy myślę, że już jedną laseczkę, tego. Mieliśmy takie etapy z marchewką, wiesz, jak no marchewkę możesz iść na słodko, marchewkę możesz iść na ostro, Ona jest... A tak, możesz z możesz właśnie z, z rzodkiewką ją mieszać. Tak, także to jest super. Ja kiedyś... Pierwsze połączenie takie, które mnie zaskoczyło, kiedyś byłem u kumpla na, yy, w Krakowie, wiesz, on na Ujacie studiował i poszliśmy na, studniu, na stołówkę. Bo akurat była taka pora, on mówi: A to chodź, yy, podejdziemy, ja tam mam bloczki, to sobie zemobiad, obiad, a ty jak chcesz, to też możesz sobie dokupić i idziemy dalej. Coś tam mieliśmy zwiedzać czy załatwiać. I sytuacja była tego rodzaju, że yy, pierwszy raz się tam spotkałem, właśnie na obiad, jako surówka, Dodana była marchewka podana była marchewka z, z rzodkiewką właśnie i sobie myślę, kurze, co to jest? To, to nie jakieś, wiesz, z resztek to roboczy. Zostało na magazynie. <laughs> ale, ale, wiesz, ale smak tego mnie zaskoczył i mi się bardzo spodobał i mówię, ty, no dziwne połączenia. On mówi, wiesz, no tutaj różne robią takie frykasy, żeby studentom dogodzić i, i właśnie bardzo mi się to spodobało. Zapamiętałem sobie to połączenie marchewka i rzodkiewka. No także, także widzicie, no to jest po prostu dowód na to, że wiesz, za moich czasów, młodości, to tam jeżeli była mowa o jakichś sałatkach, to była wa sałatka warzywna i koniec, czyli ziemniaki, majonez, jajka, yy, cebula i nie wiem, coś tam. widelec, Najsmaczniejszy podcast w sieci. Mnie się, Paweł, wiesz co, mi się wydaje, że to dopiero kuchnia nasza nabrała kolorytu i różnorodności, bo nasze potrawy też nie są złe, ale jak się po prostu jak się otworzyły granice, ludzie zaczęli jeździć, wyjeżdżać, przywozić różne pomysły, przywozić jakieś <śmiech> ingrediencje, jakieś tam przyprawy i tak dalej, to ubogaciło po prostu naszą naszą kuchnię, moim zdaniem, wiesz? I powiem Ci, Paweł, że to tak ten rok zleciał szybko, że mi się wydaje, że jakby to było prawie wczoraj, to prawie, bo to tak dosłownie nie, bo w międzyczasie były święta, Bożego Narodzenia i jesień, wakacje, ale zleciało bardzo szybko i w sumie nie wiem, czy to jest sens po prostu. Może pokrótce tylko przypomnimy. No, mamy święta wielkanocne. W polskiej tradycji święta się odróżniały, jak to powiedzieć, zawartością garków, czy stołu, na którym były różnego rodzaju potrawy, które się trochę różniły. Były po, część jest podobnych, część się powtarza, a część jest innych. Charakterystycznych dla tego rodzaju tak, świąt. Jak się zapytasz, jak jest w Anglii? W Anglii charakterystyczną taką rzeczą, no. że się zbliżają święta wielkanocne w sklepach takich tych wysokopokołowych w sklepach spożywczych powierzchniowych. Tak, powierzchniowych. Charakterystyczne jest to, że się pojawiają, one już się pojawiają gdzieś 2-3 tygodnie przed, takie bułki z krzyżykiem, wiesz? To jest taka zwykła drożdżowa hmm. bułka z rodzynkami, wiesz? Ja wiem, co to jest za bułka. To jest włoska bułka panetone. To jest takie coś, jak nasza babka z ciasta takiego drożdżowego, mocno nadziana bakaliami i ona jest pieczona w ten sposób, że jest foremka nie średnicy, a dosyć wysoka i jeszcze do tej foremki wkłada się papier, tak, yy, robi się taki, wiesz, tak jakby płotek dookoła yy, wysoki z tego papieru do pieczenia uh -huh. i wkłada się tam właśnie ciasto yy, drożdżowe, mocno aromatyczne, takie nadziane dobrze bakaliami, orzechami, rodzynkami, yy, no nie wiem, migdałami czy też skórką z pomarańczy, uh -huh. są różne uh -huh. wersje i nacina się właśnie w krzyżyk z góry, ona no na znak krzyża powiedzmy, i to sobie rośnie i to jest taka coś jak nasza babka, tylko ona jest bez tej dziurki w hmm. środku i zazwyczaj jest to taki wysoki, okrągły, taki, tak jak mówisz, chlebek czy też placek. I to jest włoska mm, babka panetone, ona w kilku odmianach występuje z kilkoma rodzajami bakali ale można ją też kupić u nas i to jest, wiesz, to jest takie faktycznie dosyć znane ciasto, które można kupić w sklepie. Natomiast tutaj dobrą odpowiedzią jest nasza typowo polska specjalność, baba szafranowa. Robi się ją z użyciem szafranu, czyli tej przyprawy, która jest zrobiona z pręcików krokusa i tylko w Polsce, jak wyczytałem, robi się właśnie baby szafranowe. To jest nasza wyjątkowa specjalność. Ciasto to drożdżowe. Ta baba jest bardzo żółta w przekroju. Właśnie uzyskuje specjalny kolor dzięki tym pręcikom szafranu i dodatkowo uzyskuje specjalny taki smak wyjątkowy, tylko właśnie ta baba szafranowa ma taki aromat pochodzący od tej przyprawy. Jak to się robi? W kieliszku wódki dzień wcześniej zalewa się ten szafran, tak żeby właśnie ładnie do tego alkoholu puścił cały swój smak i aromat. Kieliszek trzeba przykryć i dzień wcześniej sobie przygotować. I później podczas pieczenia ciasta dodajemy właśnie ten alkohol z tym szafranem do babki. I to, i to wiem, że to jest naj, taka najbardziej charakterystyczna y, polska baba wielkanocna. Nie wiem, czy ona jest na terenie całego kraju. Wydaje mi się, że tylko z jednego regionu pochodzi. Nie wiem, czy gdzieś nie jest to z Mazur albo gdzieś tutaj z Małopolski. Tego już nie pamiętam. Musiałem gdzieś sięgnąć pod ręką. Akurat nie mam, ale właśnie czytałem o tym i baba szafranowa to jest typowo nasza polska specjalność. I właśnie odpowiedź na tą, na tą panetonę, czyli na tą taką babkę z bakaliami włoską naciętą na znak krzyża. Co jeszcze? Są różne jeszcze mazurki lukrowane które też są polską specjalnością, chociaż nie jestem pewien, czy nasi południowi sąsiedzi biedą. Czesi, Słowacy nie robią czegoś podobnego, ale też mazurek to jest typowo takie ciasto właśnie wielkanocne. Wiesz, jak się robi mazurki? Nie. Bo ja A jadłeś kiedyś mazurkę? Nie jadłem chyba. E, jeszcze jest, oprócz mazurka, się. jeszcze jest y, taki opiekany, jak to się nazywa, kołacz. To są to są też taka mm -hmm. potrawa też świąteczna, której też nigdy nie jadłem. Chociaż kołacze przez cały rok są sprzedawane w sklepach jako takie gotowce. To jest, to jest smaczne, bo no, ten gotowce, wiem, czy... to ja kiedyś sukorkał, jak kiedyś sukukowałem, jak mi ktoś ukroił, ale to nie było smaczne. Mm. A wydawało mi się w ogóle, że to w ogóle będzie inny no. smak, bo to wiesz, na filmie to pokazują, wiesz, tam na doguniskiem ktoś tam kręci, i polewa to ciasto i ono tam zastyga mm -hmm. i od, odrywa się i tak dalej. A to, co było w tym. Folii... Wiesz, to też jeden tylko taki ze sklepu mhm. kiedyś, ale nie, nie byłem jakoś zachwycony szczególnie. Być może, że domowy czy byłby inny, no ale wiesz, nie mam. to już jest duża sprawa. Ognisko, specjalny ruszt, e, polewanie ciasta tak. na, na, na bezpośrednio nad ogniem. No nie każdy może to zrobić w domu. Natomiast mazurki to jest takie ciasto, ja wiem, niewielkiej wysokości, kruchy placuszek, mhm. około 2 cm spód, dosyć mocno lukrowany zazwyczaj i zdobiony z zewnątrz na górze i przybierane właśnie bakaliami, migdałami, rodzynkami, orzechami włoskimi. Taki właśnie mocno, mocno bakaliowy i przeważnie właśnie lukrowany jeszcze. Także to są takie ciasta wielkanocne. Oczywiście nieodzownym elementem koszyka do święcenia, bo to też jest nasza polska specjalność, jest kawałek chlebka czy też jakiś specjalny chlebek w formie baranka pieczony na tą okazję są takie foremki i myślę, że taki kawałek chleba który my pieczemy w domu to idealnie by się to nadawał jest pretekst do, do tego, żeby tam koszyka do koszyka już bym tam tak ukusił się o jakiegoś tam formę baranka ale <coughs> uformowanie takiego małego bochenka mini Parę kromek dobrego razowca z foremki mm. to marzenie Także mm -hmm. e, tak to wyglądają te sprawy świąteczne, tak to wyglądają te potrawy, a, a co na ostro, wiesz co, bo ja pamiętam, e, są, ja, ja mówiłem na, na wstępie, że są podobne rzeczy pewne i pewne są inne, podobną rzeczą jest to na przykład bigos Na ostro bigos, Ci mówię, wody, w, na, w, naszym domu ro, w naszym domu rodzinnym, zawsze była taka tradycja, mieliśmy tu taki ogród i tam zawsze rosł chrzan, chrzan jest taką Ten rośliną, która... jest w ogóle. Kiedy posadzisz, która, kiedy posadzisz ją w jednym miejscu, to tam 2-3 metry dookoła zawsze Ci odrastają e, kolejne e, korzenie i pędy chrza, e, chrzanu. Tak więc m, tam już od lat mieliśmy jedno taki, jeden taki kącik w ogrodzie, gdzie ten chrzan sobie e, rósł. I w naszym domu tradycja była taka, żeby zawsze przed Wielkanocą wykopać parę tych korzeni chrzanu i takie świeże, wiesz, nie wyschnięte takie z półki sklepowej, tylko prosto z ziemi, taki świeży, soczysty szan. utrzeć i robiło się ten szan taki, wiesz, do wędlin, do sałatek z jajkiem gotowanym na twardo, z odrobiną cukru, z sokiem z cytryny i z odrobiną oleju. Jajka na twardo gotujesz, ucierasz na bardzo drobnych oczkach na tarce, albo wręcz no, miksujesz to jakoś mm -hmm i do tego dajesz chrzan utarty świeżo na tarce. No tutaj trzeba mhm. się opłakać, ale warto. I tak jak mówię, odrobina soku z cytryny, odrobina cukru i mamy właściwie e, chrzan taki Bez świeży z pierwszej ręki, odrobinę z jajkami, żeby był aż tak ostry, bo po to się go właśnie troszeczkę rozrabia. Bardzo fajny, wiesz, na, na, na pół misek, jak sobie nałożysz odrobinę sałatki jarzynowej, parę plasterków swojskiej kiełbasy odrobinę szynki i właśnie tym chrzanem sobie tutaj będziesz to przegryzał fantastyczne no właśnie no wędlina dobra wędlina po prostu jeżeli powiedzmy nie mamy okazji albo już nie kupujemy tego czegoś co udaje wędlinę to na święta przynajmniej możemy sobie kupić jakąś lepszą wędlinkę prawdziwą bo ususzyć, ja tak właśnie robię, że po prostu mm, kupiłem lepszą, droższą wędlinę i powiesiłem ją nad kuchenką, co spowodowało, że ona się lekko podsuszyła i nie musiałem kupować droższej kiełbasy suchej, myśliwskiej czy jakiejś tam innej, tylko sam sobie taką kiełbasę y, przygotowałem. Ja bym tak, tylko dla przypomnienia, słowem przypomnienia tylko, bo jak wygląda powiedzmy taki stół wielkanocny. No dla tych, którzy chodzą do kościoła i, i będą szli na uroczystość, czy to wieczorną w sobotę, czy w niedzielny poranek, to zależy od księdza prowadzącego w danej parafii, przychodzą do domu no i zasiadamy do śniadania. Śniadanie przeważnie zaczynało się od ósmej albo dziewiątej. Śniadanie tak. zaczynało się od podzielenia jajkiem. Czyli gospodarz domu miał na talerzyku jajko pocięte w ósemki. Podchodził do każdego, każdemu wręczał i składał życzenia lub w innej formie, to było tak, że każdemu rozdawał po takiej jednej ósmej jajka i życzenia ogólnie się składało. To już od indywidualnych stosunków w rodzinie zależy. I później podawany był żur, czy barszcz biały z jajkiem i z kiełbasą, albo z jajkiem tylko. I po tym dla ludzi pijących podawany był jakiś lepszy alkohol. No i potem to już był bigos, sałatki warzywne różnego rodzaju inne, z rybą, nie z rybą, tak jak Paweł mówi, półmisek z wędlinami. Przeważnie starało się zrobić tak, żeby mieć, powiedzmy, no, sztandarową jest kiełbasa biała, że tak przypomnę, właśnie w Wielkanoc to króluje kiełbasa biała, czyli mm. jest kiełbasa biała z wody podawana, to ona była na przykład tam dodawana do tego żurku, albo na gorąco osobno było podawana, a oprócz tego jeszcze była... I też często jest szynka, prawda? Taka pieczona. A to dojdziemy do niej zaraz. No i oprócz tego na przykład była mm -hmm. na zimno, skrojona w, tak na w poprzek, w plasterki, do tego kiełbasa jakaś inna, powiedzmy... Nie wymieniam nazwy końca, jakąkolwiek dokładnie. kiełbasę, czy to w wąskim flaku, czy w szerokim typu Krakowska i do tego powiedzmy na przykład jakaś rolada faszerowana, czyli jakiś tam boczek, czy jakaś tam i szynki, powiedzmy na przykład tam dwa rodzaje czy kawałeczek schabu, tylko to u nas w domu to, to było na zimno, czyli powiedzmy te wszystkie wędliny, czy ten schab już był z wody wycięty, czy z pieca. Tak, tak z sałatkami, albo w galarecie to tak. można sobie zrobić tak, rolotki, tak, tak. w galarecie a te szynkę w galarecie, tak. plasterek. Mhm. No i tak się piło, jadło, piło, jadło i później były podawane te ciasta, o których żeśmy mówili. Staraliśmy się, jeżeli na przykład tam mama, czy teściowa się mnie zapytała, to ja zawsze chciałem, żeby był Y, sernik i powiedzmy mm. właśnie ten, to jest strusla, tak? So, jabłecznik i makowiec, to takie, takie główne, trzy sztandarowe. Oprócz tego, czasami jeżeli gospodyni czy, no, mówię, teściowej mamie, czy Gabrysi mojej żonie wpadł w ciągu roku jakiś przepis, to powtarzało jakieś inne ciekawe ciasto. My, ulubione, ulubione ciastko, ciasto. tak? Czy bagaczki, ta, ta. czy jakieś rogaliczki, czy jakieś drobne ciasteczka też mogą tak. być pewne. Z tym, że tak jak mówię, no ja akurat pochodzę z Dolnego Śląska, tam to była z, po II wojnie światowej to taka troszeczkę zbieranina z różnych części wschodniej Europy, czy tam polskich kresów tak zwanych. Także to tak różne... tak, to mówiłeś, że tam były migracje, duże przesiedlenia. Tak, i to stąd różne mm -hmm. kultury, różne smaki mm -hmm. się mieszały. Tylko, że akurat z kolei mi się na... wydaje właśnie, wiesz, ten, ten Mazurek, to mi się wydaje, że właśnie to, to gdzieś tam z, z, z Pojezierza. No, z Mazur, jak sama, jak sama No, zaznaczam, a ten kołacz, zaznaczam. to mi się kojarzył zawsze z górami i akurat u nas ani sąsiedzi, ani mm -hmm. nikt tam stąd, z tamtych rejonów nie pochodził, stąd nie, ani nie miałem kolegów takich, którzy rodzice by czy dziadkowie pochodzili, także nie miałem po prostu okazji tego wszystkiego spróbować. Ten Kołacz to gdzieś faktycznie tutaj jest z tych górskich terenów, bo u nas w sklepach jest przez cały rok, są kołacze, wiesz, także nawet musiałbym kiedyś zobaczyć na metkę, na etykietę, jaki to producent, ale wydaje mi się, że to jest właśnie gdzieś tutaj Śląsk, Małopolska, gdzieś, gdzieś coś takiego. Ja Wiesz co, więc ja, pro, ja proponuję tak pokrótce, <śmiech> przepraszam, proponuję pokrótce przypomnieć, ja bym przypomniał, bo o wszystkim myśmy, o wszystkich potrawach w sumie żeśmy mówili. Ja bym tylko chciał powiedzieć o dwóch potrawach, w sumie o trzech, wiesz. Jedna to będzie mhm. to będzie, to będą oliwki w zalewie. I tu będzie, tu jest przepis na te oliwki w zalewie, to odnośnie, wiesz co, to jest dobry dodatek właśnie na przykład do mięs, czy do czegoś, bo, aha, jeszcze powiedzmy o czymś, o czym żeś mówi, o Paweł mówił, o robieniu swojego majonezu, mówił o, o robieniu swojego keczupu. Ja jeszcze nie... Tak, to to jest okres na to właśnie teraz. Tak, najlepszy. Ja jeszcze, jeszcze nie próbowałem robić swojego różnego jakiegoś rodzaju dipy, też, też można by coś kombinować. Chciałem powiedzieć, że nie robiłem jeszcze mm. swojej jakiejś, wiesz takiej żurawiny, czy nie mieszałem żurawiny z chrzanem, wiesz, takiego swojskim. Tego jeszcze nie robiłem, mm. także tutaj nic nie mogę powiedzieć, ale tu jest okazja właśnie, żeby porobić takie mm, około mięsne dodatki właśnie. Wiesz, bo to właśnie ta żurawina bardzo, e, bardzo w, się fajnie komponuje z, e, z mięsem, wiesz? O tym wiedzą szwedzi, bo oni właściwie zawsze podają e, mięso z żurawiną taką słodką. No właśnie i te. Natomiast są różne jeszcze dodatki typu na przykład jabłka na gorąco, takie wiesz, taka marmolada, e, można zrobić śliwki. <śmiech> Przepraszam. Można zrobić śliwki takie w zalewie octowej. Też mało mhm. kto to zna, ale bardzo dobre. Można nawet podawać grzybki marynowane. No o, grzybki, różne, tak, wiesz, tak tak dodatki Też. do mięs, które się bardzo fajnie komponują. Mhm. No tak, żeby po prostu urozmaicić te smaki, żeby to tak, w pewnym sensie na bogato było. W zasadzie potrawy są niby te same, które jemy w ciągu roku, ale przez kompozycję i dodatki różne to powoduje, że to jest takie troszeczkę inne, odświętne. Można, wiesz co, upiec też sobie pasztet, też mówiliśmy, ja tak, mówiłem o pasztecie, tak. tam gdzieś trzeba by było do archiwum sobie sięgnąć, pasztet też jest taki wielkanocny pasztet zający, i tak. dużo ludzi na święta piecze właśnie taki swój dobry domowy pasztet. Nie wiem, czy jeszcze wspominałeś o tym, tak jak na Boże Narodzenie daje się sianko tutaj pod obróz, czy na stół, to taką wielkanocną ozdobą bardzo często jest m, taka mała doniczka, czy jakiś taki, jakieś takie naczynko z kiełkującym zbożem, to? na przykład żyto takie, wiesz, zielone, taka trawka, albo właśnie kiełki. Oczywiście. i o... No i wszelkiego rodzaju No i głównym jajka. właśnie to, w, od tego <laughs> powinniśmy w sumie zacząć, bo jajko jest tym symbolem rodzącego się życia e, i, i jajko jest symbolem świąt wielkanocnych i tu w Anglii, to jest taka, czy w tych krajach anglosackich, ale to przyszło w sumie ze Stanów Zjednoczonych jest taka tradycja mm. tak mi się wydaje, a może to jest jakaś wiesz, może to jest tradycja jeszcze z, pochodząca z czasów tutaj germańska, mówisz o zajączkach? nie, ja mówię o jajek, poszukiwaniu jajek w ogrodzie aha, bo, bo jest, jest jeszcze zając, zajączek i tutaj na przykład na Śląsku zajączek przynosi prezenty, tak z tego co słyszałem tak, mówi się czasami, czy masz coś no na to, zajączka no, dla, dla dzieci, dzieci? tak Mm -hmm. i powiedzmy jak na przykład ja byłem kiedyś w e, zimą przed Wielkanocą byłem na nartach w Austrii to tam z kolei właśnie wszelkiego rodzaju zające e, królują i na przykład e, znaczy u nas też właściwie można kupić tak jak wiesz <śmiech> kiedyś, kiedyś tutaj jeden kabareciarz się śmiał co się dzieje z czekoladą jak czekolada nie schodzi to robi się mikołaje a co się dzieje jak te mikołaje nie zajdą na święta no przetapia się je na zajączki a co się dzieje z tymi zajączkami, co nie są sprzedane? No, przetapia się je na Mikołaje. I tak wiesz, To ja Ci powiem, że ktoś padł na taki pomysł. Biznes No, knęcie. na taki pomysł w sumie jeszcze bardziej, żeby to tak zunifikować, bo ten Mikołaj coraz mniej przypomina świętego Mikołaja, czy tego biskupa Mikołaja, a coraz bardziej mhm. zaczyna się upodabniać właśnie do zająca, który siedzi i ma te uszy złoczone razem do góry, więc to wygląda prawie jak czapka, więc tak. w, sam, w zasadzie wystarczy tylko zmodyfikować tak złotą odpowiednio pomalowaną i to będzie raz będzie wiesz wizerunek takiego niby zająca, a drugim razem Mogłaby wizerunek być... niby tego Mikołaja. Mogłaby być taka figurka, wiesz, dwustronna, tak. prawda, że wiesz z przodu masz Mikołaja, odwracasz o 180 stopni i zajączek już nie trzeba kupować, tylko wiesz, odwracasz tak sobie odpowiednio do okazji. No, niestety, tak. Ja w każdym razie z tymi jajkami to jeszcze są, ja pamiętam z dzieciństwa, no oprócz tego jeszcze było takie jajko z wodą w środku, ale to, to jest już na poniedziałek zabawa. Ja powiem o tym, czy po, przypomnisz mi to powiemy o tym na końcu. Natomiast jajka gotowane na na twardo. Ja proponuję taki bardziej naturalny sposób kolorowania, czyli w łupinach cebuli. I mm -hmm. powiedzmy, jeżeli ktoś ma zacięcie artystyczne, to wtedy bardzo ładnie można czymś ostrym, typu taka grubsza igła, yy, przepraszam, szwe, tak, yy, do dratw, yy, dratwy. I drapanie wzorków. I drapanie wzorków. Mm -hmm przepraszam, i drapanie wzorków. Pr próbowałem różnych takich naklejek foliowych, ale to wyszło trochę wyszło nieatrakcyjnie, może to robiłem nieum nieumiejętnie, ale później jest kłopot, ponieważ ta folia jest dosyć sztywna i trudno się to jajko obiera. Wiesz? Także osobiście pozostanę przy mm -hmm. tym. No i zabawa polegała na tym, że należało się stuknąć i Komuś... Na staropolskim zwyczajem stuknijmy się tak, jajem, tak? Tak. I komu się stukło jajko, no to przegra, Ko prawda? Komu? Mm -hmm. Nie wiem, czy są jakieś specjalne techniki uderzania, czy, czy ten ostrzejszy koniec chyba jest twardszy, ale jak to tam, kto ma prawie pierwszeństwo, to już tego nie pamiętam, ale pamiętam, że tak było, że powiedzmy, mi się udało cztery razy komuś innemu zbić jajko, ale za piątym razem już poległem ja tym razem. Także nie mam pojęcia. Mm -hmm. Ale taką, za, taką, właśnie, e, zabawę, e, taką za, właśnie zabawę pamiętam. A nóż widalec, Najsmaczniejszy podcast w sieci. No dobra, słuchajcie, więc przechodzimy tak. Składniki na, tą, e, na te oliwki w zalewie. Składniki to będzie słoik e, 330 ml. Zielone, drylowane oliwki. A można użyć e, mm -hmm. czarne. Ja jeszcze czarnych nie używałem, ale użyję, to Wam opowiem. E, Al. No różnica jest w smaku. Bo, różnica jest w smaku, bo oliwki zielone są bardziej takie gorzkie, bym powiedział, wyraziste, takie wytrawne, natomiast te czarne są bardziej takie stonowane, łagodne. Okay. One nie są już takie, no nie są takie ostre. E, do tego skórka starta z jednej wyparzonej cytryny, pół łyżeczki suszonej chili, mm. suszonego chili, e, świeże zioła, oregano, szałwia, rozmaryn, to nam rośnie. W do doniczce na parapecie. Można też użyć ulubionych na przykład pietruszki, kolendry, bazylii. Do zalewy bierzemy oliwę i ocet winny w stosunku 3 do 1. I teraz przygotowanie. Oliwki odsączamy z zalewy, przykładamy do słoika, dodajemy wszystkie składniki, które wcześniej wymieniłem, posiekane drobno. Zioła, skórkę z cytryny, mhm. czyli Skórkę to ścieram po prostu na tych drobnych oczkach, prawda? No trzeba pamiętać, żeby tą cytrynę tak, dobrze tak, sparzyć tak, tak, tak. wcześniej i ją tak. umyć. Mhm. Zalewamy mieszaniną oliwy i octu. E, przechowy przechowywać szczelnie zamknięte w lodówce nawet przez trzy tygodnie. Przed jedzeniem odczekać przynajmniej dwa dni, aby smaki się przegryzły. No więc niestety, kochani, to dopiero ja będzie do po, ci... zjedzenia będzie po świętach. Mhm. Ale to jest. Ja Ci powiem, że jadłem to w Grecji. No, Chciałem powiedzieć, że to jest. Potraktujcie to jako inspirację. Wiecie, żeby to, co mówiliśmy na początku, żeby wziąć oliwki, oliwę z tym z łyżką octu do tego odrobinę cebuli, czy tych właśnie to, co wymieniałem tutaj, ta pietruszka, czy kolendra, czy bazylii, czy oregano, cokolwiek, zszatkować mhm. i to wszystko razem utrzeć, żeby powstała taka, wiesz, taki sosik jakby powstał. To na pewno na drugi dzień mhm. będzie rewelacyjne. Nie trzeba będzie czekać trzech tygodni. Ja to tak podałem po prostu wiesz, jako inspirację. Tak, ale to powiem Ci, że te oliwki... No bo ja oliwki ogólnie bardzo lubię. Takie w zalewie są fajne, ale kiedy byliśmy w Grecji i spróbowaliśmy właśnie w, w zalane w taką, taką zalewą, gdzie jest dużo oliwy. Tych ziół jest naprawdę dużo. Wiesz, widać jak one na tych oliwkach spoczywają. To jest takie aż, aż gęstawe. I ten zapach fantastyczny i ten smak wiesz, ta oliwa z oliwek jeszcze dodaje ten, ten, ten, ten, ten taki orzechowy aromat. jest wspaniałego. Oni robią takie duże te oliwki, wiesz, w tej zalewie, duże zielone, najczęściej. No, to tyle na ten temat, ale bardzo fajne, także polecam. Ale co to znaczy, robią duże? To się nie robi, to się rodzi, rośnie, to znaczy, czy nie? No, no nie, że, że, że w tej zalewie oni robią te duże takie oliwki, takie, wiesz, no... Największe, jakie urosną, tak? Takie naprawdę duże. Mm. No nie, bo są, wiesz, oliwki drobne. Tak, wiesz, w, zale w zależności od ceny są sortowane. Małe, średnie, duże, ale myśmy akurat mieli te duże, taki cały, wiesz, duży taki, nie wiem, dzbanek, taki pojemnik. Wspaniała rzecz. No dobra, dobra. I to w Grecji każdy robi, każdy robi sobie udału tak świeżo, wiesz, swoje. Ja tu jeszcze tak, żeby wprowadzić pewien rodzaj taki, to co mówiliśmy, mm, jakby to powiedzieć, egzotyki, proponuję w mhm. banany w cieście kokosowym też. O. Bo myśmy ostatnio robili, jedliśmy banany i nam nawet fajnie wyszły, mhm. to są początki dopiero. Bo powiem Ci szczerze, że mi banan nie za bardzo leży. Czyli generalnie banan mi nie za bardzo smakuje, więc ja muszę znaleźć po prostu, wiesz, tą mieszankę. Ja to teraz zrobię, ja podam ten przepis teraz, ale opowiem, jak mi on wyszedł po... w następnym odcinku już będzie poświąteczny. bo nie będzie czasu, słuchaj, bo to jest... dzisiaj jest niedziela palmowa, my jutro wyjeżdżamy, mhm. także czasu będzie mało, ja muszę się szybko wykurować, bo już mną szmat drogi, bo tym razem nie lecimy, tylko jedziemy, więc słuchajcie, tak, przepis dla czterech osób. Przygotowanie tutaj według tego 20 minut, ile mi to zajmie, to nie wiem. A później podam ten przepis i później powiem, jeszcze opowiem coś troszeczkę o tym bananie, o tych smakach. Dwa twarde banany, Dobrze. czyli powiedzmy, to one będą takie zielone z zewnątrz, ta skórka będzie, nie? Jedna łyżeczka soku z cytryny, jedna łyżka, przepraszam, jedna łyżka soku z cytryny, czy można powiedzieć, że jedna łyżka to będą dwie łyżeczki, czy dwie łyżeczki i odrobinę, Twoim zdaniem? O, no, można. No dobrze, no to dwa, jedna łyżka soku cytryny, jedna łyżeczka cynamonu, trzy czubate łyżki wiórków kokosowych, dwie łyżki mm -hmm. mąki, jedna łyżka cukru pudru, jedno duże jajko, dwie łyżki mleka, dwie łyżki masła, i pół łyżki oleju. I teraz tak. Banany obieram ze skórki, odcinam końcówki, tak po centymetrze, żeby nas tam lampria nie, nie dopadła z każdej strony. Przekrawamy na cztery części, a każdą z nich wzdłuż na pół. Ja dlatego tak robię, znaczy ja też przycinałem, właśnie narwię gociołem, a później dopiero wzdłuż, bo wtedy jest wygodniej i łatwiej. To tak z praktyki to mogę potwierdzić. Tak, nie połamie się. Mhm. Skrapiam sokiem z cytryny i oprószam cynamonem. Wiórki kołosowe mieszam razem z mąką i cukrem pudrem. Jedną łyżkę wiórków zostawiam do dekoracji. Osobno rozkłócam jajko, czyli tak mieszam jajko, y, z y, całe jajko, czyli białko i żółtko z mlekiem i tak. dołączam wiórki. Masło rozpuszczam na patelni razem z olejem. To zapobiegnie spaleniu się masła. Lub na przykład, ja tu, to ja mhm. widzę, że ja tu będę robił na maśle klarowanym. Ja to zrobię modyfikację. Tak, też można. Mhm. Kawałki bananów obtocz w gęstym cieście i smaż na wolnym ogniu przez 5-6 minut. W połowie smażenia przewróć banana na drugą stronę. Ciepłe banany przełóż na talerz włożony ręcznikiem, ręcznikiem papierowym, posyp biurkami. Odsączone z zadniar tłuszczu przełóż do miseczek, podawaj na ciepło. I teraz? Mhm, ale to musi być taki troszkę wyższy ten tłuszcz. Yy, taki głębszy, bo, bo ten banan z jednej strony jest półokrągły. No, dlatego tutaj jest, było napisane, że yy, smaż na wolno yy, smażenia, w połowie smażenia przewróć banana na drugą stronę, a smażysz około 5-6 mhm, minut. Czyli to, musi, czyli to musi być taki troszeczkę głębszy ten yy, tłuszcz. Tak, czyli yy. powiedzmy po prostu, wiesz, mniej, mała patelnia z wysokimi bokami, prawda? Czy rondelek na przykład. Tak, no? tak, tak, tak, tak. Mhm. I teraz tak, odnośnie tych bananów. Właśnie się dowiedzieliśmy, że mm, banan jest wbrew pozorom bardzo dobry, zdrowy, tylko że nie na zimno, tylko na ciepło. Mm -hmm. Banana powinniśmy jeść tylko o. na właśnie na ciepło. Ja jeszcze tutaj sprawdzę to źródło, od kogo to jest dokładnie, bo tylko pamiętam ten, ten motyw, ale wszystko, ten to w następnym odcinku wszystko opowiem jeszcze. Też się dowiedziałem właśnie, że mm -hmm. niestety nie powinniśmy to już chyba mówiliśmy kukurydzę jeść, tak? Mówiłem o tym już, bo nie pamiętam już tylu osób, o tym, nie, nie, że nie. podobno w tej chwili już na świecie nie ma normalnej kukurydzy, tylko wszystko jest modyfikowane. Także jak jeszcze ktoś mm -hmm. tam gdzieś mieszka w barwałcie i, i ma dostęp do prawdziwej kukurydzy, no to może się czuć za wygranym, wygranym mm -hmm. i Cię cieszyć. No podobnie, podobnie będzie z soją tak, pewnie. Tak, weź. tak, tak, tak, soją jest to samo. Oczywiście soją żeśmy całkowicie odstawili. W miarę możliwości, mm -hmm. bo soja to też jest wypełniać i dodają do różnych rzeczy, także to się trzeba bronić. I teraz tego, ja robiłem banana, mm, też w takiej zalewie troszeczkę, znaczy też go obsmażałem um, i do, do tego w końcowym etapie dodawałem, um, dodałem tak, wiesz, pół łyżeczki masła, e, łyżeczkę e, tych, mm, bułki tartej, i łyżkę bułki tak. tartej i łyżeczkę, i łyżeczkę miodu, wiesz, i taki miks właśnie zrobiłem. I w końcowej fazie już, mm -hmm. wiesz, patelnia jeszcze była rozżana, a ja już wyłączyłem gaz i tak z wierzchu polemi one się tak fajnie i fajnie zatopiły. Tylko ten smak mi troszeczkę jeszcze przeszkadza, muszę znaleźć jeszcze, wiesz, jakąś tu polewę, jak to połączyć wszystko, żeby tutaj, wiesz, może syrop klonowy tak, na tak, przykład? Ten cynamon tutaj, ja nie nadawałem cynamonu, wiesz, ja myślę, że może i też i nie dawałem mm -hmm. soku z cytryny, wiesz. być może ten cynamon i te wiórki kokosowe i sok z cytryny spowoduje, że ten, tak, że ten smak zostanie zmieniony. Odnośnie smaku właśnie... tak. Wiesz co, bo tak, banan sam w sobie, banan sam w sobie, jak jest dojrzały, to jest taki słodkawy. Ale, jeżeli weźmiesz sobie teraz kromkę chleba i posmarujesz czekoladą, na przykład nutellą czy czymś takim, położysz tego samego banana w plasterkach i zaczniesz go jeść, to on już nie wyda ci się słodki, bo zgasi go ta, ta, ten smak czekolady. Wyda Ci się kwaśnawy lekko. A widzisz. I wszystko zależy w jakim kontekście go podasz. Z kolei na kromce z masłem orzechowym też można sobie zrobić. Bierzesz kromeczkę, smarujesz masłem orzechowym i położysz banana, to on znowu Znowu będzie inaczej smakował. No wszystko zależy tak. od kontekstu. No Więc tutaj jest pole do popisu, można popróbować, ja jeszcze czegoś poszukam, jak coś znajdę i zrobię, to o tym opowiem, ale to jest <śmiech> przepraszam, to jest bardzo ciekawe. ciekawe Być opcje. może, że kluczem właśnie jest ten cynamon, bo na pewno cynamon go troszeczkę osłodzi jeszcze. Cynamon ogólnie jest do, wiesz, dosładza nam mm -hmm. potrawy. A sok z cytryny z kolei właśnie go troszeczkę zbalansuje. Doda do odrobinę kwaśnego i ale może to jest To tak jak Ty do tego, mówiłeś że to, właśnie, żeby to, żeby na w... że że cebula jest słodka. Ja mówię, jak cebula może być słodka? I jest tak. słodka. Teraz jak. Jest no, no. <laughs> Zwłaszcza podsmażona, Jak ją zeszklisz odrobinę na, na maśle, to. A... Bo surowa nie wydaje się. Ale nie dawaj, słodka, ale, ale odrobinę, nie dawaj w ogóle soli. Jeżeli... <laughs> W ogóle, nie, nie, nie. W ogóle tak bez jest. soli, tak? I wtedy spróbujesz, jest słodka. Coś, co dla kogoś, kto dużo daje soli czy pieprzu jest nie do wyobrażenia, ale tak jest naprawdę, słuchajcie. Tak mhm. jest prawdziwy smak. Dlatego znając te smaki, tak. tak samo jest z marchewką przecież, prawda? Dlatego znając mhm. te smaki, można sobie po prostu regulować, dodając tych, odrobinę tych warzyw, regulować sobie po prostu smaka. Mhm. Także to jest... No tak, jak dasz dużo cebuli, marchewki do zupy, to właśnie zupa jest słodka no. wtedy. Także tak. Także tak, no już ja robiłem jeszcze te oponki serowe, ale mi nie wyszły, więc o tym już nie będę opowiadał. Mhm. Robiłem dwa razy, więc już sobie daję, yy, daję spokój. No i słuchajcie, i co jeszcze? No i w ten, no i y, drugi dzień świąt, choć, no tak, drugi dzień świąt, jest tak zwany lany poniedziałek, to jest Wydaje mi się, że tutaj to tu nie znają tego, wiesz, tutaj a, tam było, w lokalnych gazetach tam londyńskich to chyba rok, czy dwa lata temu tam było ten, że co się dzieje, nie wiedzą co się dzieje, bo Polacy latają z wiatrami po ulicach i leją mm. dziewczyny <grych> o co chodzi, no i to już tam wytłumaczy, mm. że to jest taka polska tradycja, że jest śmingu z dingus, prawda? Tam, nie wiem. No są takie ciekawostki nigdzie nieznane, na przykład ja ostatnio się dowiedziałem, że w Anglii ser pleśniowy, ten taki mm. blue cheese, jada się głównie w Boże Narodzenie, że to jest specjalność Bożonarodzeniowa według mm. Anglików i właściwie gro ludzi tylko wtedy raz w roku sięga po ten ser pleśniowy taki wiesz, i, i, i u nas z kolei jest to zupełnie jakby niezwiązane. Z, raz, że z Bożym Narodzeniem, a dwa, że nie jest tego raz w roku. Albo się, są ludzie, którzy jedzą to często, a są tacy, którzy nie jedzą tego wcale. A z kolei właśnie Anglicy produkują ten ser i sprzedają go do Stanów Zjednoczonych, gdzie tam <śmiech> przepraszam, gdzie tam konsumpcja tego sera jest z kolei dość wysoka. No to, to jest, jest, ja Ci tak powiem szczerze, że to jest, to jest takie jakieś sztuczne zahamowanie, wiesz, bo jak Ty mi zacząłeś opowiadać o tym serze, to mi się przypomniało, jak, jak to z Polską jest. W Polsce to było tak, że tylko karp, jak karp, to tylko na Wigilię, tylko Wigilia, tylko karp. A później, jak już byłem, wiesz, duży. No właśnie trzeba dużym, większym tych chłopcem i już dorosłym mężczyzną, to, to w tym momencie, wiesz, to, o dziwo, moja mama na to wpadła. Mówiła, dlaczego karp? Dlaczego nie może być jakaś inna ryba? I robiła taką, wiesz, dyzerf, dyzerfikację hmm. na stole i, i podawała jakiegoś tam mintaja, to podawała jakąś tam maślaną, jakoś coś tam i no bo się okazuje, hmm. że wbrew pozorom, ale ten karp to wcale nie jest jakaś tam rewelacja, czy super wartościowe rarytasy. Rarytas, ryba po prostu. wiesz i mm, mm -hmm. No i powiem ci szczerze, że tak. że w, w sumie u nas w tym roku, ponieważ była moja córka i jeszcze jej zaproszeni znajomi, którzy tutaj wyemigrowali do Anglii, no to, to ten karp był, ale tylko w jednej postaci, ale nie, chyba nawet nie było. Chodzi mi o to, że były, wiesz... Yy, były, skoncentrowałem się na tym, że były trzy rodzaje innych ryb i to śledzie, wiesz, udało się kupić, mhm. śledzie też mają, a propos śledzi, to w Polsce przede wszystkim śledzie to były takie słone, prawda, czy coś, a tutaj tak. dziewczyna kupiła śledzie świeże, wiesz, i to też jest bardzo mhm. smaczne, też bardzo taki, wiesz, dobre. i także to, te ograniczenia, że tylko to, tylko wtedy i tutaj to, to jest w sumie już, powinno odejść w zapomnienie i w i z drugiej strony dla każdej gospodyni domowej y, dziewczyny, czy mamy, czy później dziewczyny która tam wychodzi za mąż, może stworzyć swoją sztandarową potrawę i powiedzmy jej dzieci y, będą wspominać że o, u nich na Wigilię to zawsze była jakaś tam ryba taka, czy taka już nie będę wymieniał, żeby nic nie, nie sugerować ale wracam do tych ryb poza tym też. wiesz, dawniej jak my byliśmy jeszcze dziećmi to nasze mamy, babcie to miały tak, albo jakiś tam zeszyt swój przepisów w gdzieś tam, wiesz, który, który, w którym zapisywało się właśnie co ciekawsze przepisy. Ewentualnie była gazeta Kobieta i życie, w której coś tam można Filipe. było zobaczyć. Ewentualnie jakieś tam, wiesz, książki typu, nie wiem, Poradnik babci Aliny, czy jakieś takie, wiesz, historie. I tak. to było tyle. Reszta jakaś poczta tak. pantoflowa. A dzisiaj mamy tak. Kilkanaście kanałów, pewnie w telewizorze o tematyce kuchennej, czy ogólnie o, o prowadzeniu domu. Pełno gazet. Tysiące blogów w internecie. Gotowe filmy na YouTube, jak sobie coś tam przygotować. Więc tak naprawdę tylko chcieć i poszukiwać, bo wiedzy jest tak dużo. Aplikacje tak, na właśnie telefony, teraz na właśnie zobaczyłem, na... że z kilka aplikacji wiesz, i codziennie Ci podają nowy przepis. Na, na androida. Tak, także to jest. Wiedza jest, trzeba tylko chcieć. A wiesz, jaki moim zdaniem pozytyw tego jest taki, że to, to co powiedziałem na, na początku teraz tej rozmowy, że dzięki temu każda dziewczyna czy facet może, każdy dom może stworzyć swój, swój charakterystyczny rys, swoją kuchnię pod mm -hmm. imieniem i nazwiskiem tych ludzi, którzy ten dom tworzą. I tak i takie tak już będzie, no i to jest świetne i to jest bardzo dobre, ja właśnie tak wrócę na momencik jeszcze do ryby, wczoraj była znowu był ten yy, tuńczyk ale świeży proszę pana Gabrysia go zrobiła słuchaj, rewelacja niebo w kępie człowieku normalnie jakbyś kroił schabowego a to była ryba, żadnego zapachu ryby, mhm. Aż, wiesz, opanierowała go ładnie, tak przysmażyła świeże ziemniaczki do tego i taką zrobiła surówkę na ostro papryka z zalewy, czyli z zalewy i właśnie ten yy, yy, naciowy, jak Ty to nazywasz? Seler. Seler, seler. Tak, seler był u nas mm. naciowy na, na tą załatkę i to było... I, i, a, i buraki jeszcze były z zalewy, wiesz? Buraki O no, Buraki, pamiętajcie mm. o tym, buraki trzeba jeść. Burak... Ostatnio piekłem buraki przy okazji pieczenia chleba i zrobiliśmy z tego Później barcz czerwony z takich pieczonych buraków jest naprawdę esencjonalny. No przepieszczony. Właśnie o tym ostatnio tłumaczyłem, właśnie córce, że żeby wsadzała sobie buraki i piekła, jak będzie robić chleb, żeby powiedzmy to za jednym rozrzeniem pieca, żeby to wykorzystać, bo to jest naprawdę coś. Tak, bo to w tym samym czasie buraki się upieką. W około godzinę czasu już wystarczy. Jak damy takie nieduże gotować, zazwyczaj trzeba je dłużej nawet, tak mi się wydaje. To jest to samo z ziemniakami na przykład, wiesz, no. ugotuj ziemniaki z wody. No bo tu masz, w piecu masz 200 stopni, a w, a w wodzie masz nie więcej jak 100, prawda, bo bo woda gotuje. Woda wrzej i, no, tak. i tyle. Tak, no i oprócz tego w wodzie uciekają Ci te soki, tak. ucieka Ci smak, a tutaj wszystko zamyka się, koncentruje jeszcze bardziej w tym środku, no rewelacja. Tak. Także ten... Także słuchajcie, no, burak czerwony obowiązkowym daniem w ciągu tygodnia jest w, na każdym stole I, i cóż, i będziemy powoli, Pawełku, kończyć. Ty to wszystko ładnie sklej, pos, pospinaj. Postaram się. Nie wiem jaki będzie cykl wydawniczy wkrótce, bo tak, Jacek jedzie do Polski. U nas prawdopodobnie już jutro albo pojutrze pojawi się nasza córeczka. Oczekujemy, A jeszcze nie w, nie w domu, tak? ale w miarę możliwości będziemy się starać spotykać i, i w dalszym ciągu nagrywać, bo to nas Ja wiesz, jak będę w Polsce spróbuję tutaj odwiedzić tego Bartnika, skąd mi Paweł wysłał miód i spróbuję, mhm. jeżeli jeszcze dam radę, to odwiedzę takiego y, pana, który ma młyn i robi Młynarza. mąkę. Mhm. Zamówiłem paczkę, z eko, zam, zamówiłem paczkę z ekologicznego, wiesz jak jest fajnie, jest taka tutaj e, szkoła Asbiro, e, tam Kamil Cebulski miał hmm. rozmowę z takim chłopakiem, który z kimś, z, z gronem przyjaciół chyba, założyli takie eko, tak, ekologiczne e, hmm. właśnie gospodarstwo i wiesz co, za niewielkie pieniądze możesz mieć paczkę, którą Ci przyślą do domu. Wiesz, ja teraz złożyłem zamówienie i czekam, mm -hmm. aż przyjdzie i zobaczymy, co tam jest. No, powiem, co mm -hmm. jest wrażenia. Rozmawiałem z nimi, także zgodzili się na wywiad, także będziemy wiedzieć. Będzie, mamy możliwość generalnie, dzięki takim ludziom mam możliwość posmakowania, jak smakują prawdziwe, normalne warzywa nie jest okay. I to jest myślę, że to jest przyszłość, bo tutaj już też gdzieś to czytałem o tym albo słuchałem, że w wielu miastach na świecie w tej chwili ludzie zakładają takie jakby spółdzielnie e, ekologiczne i są aplikacje na smartfona, wiesz, ludzie w dużych tak. miastach, którzy cenią sobie jakość żywności, a nie mają czasu czy nie mają gdzie, wiesz, zdobyć tak. takiej żywności, no musieliby jechać gdzieś daleko, tracić dużo czasu i energii i, i paliwa mogą po prostu zamówić u swojego stałego dostawcy na określoną godzinę określone produkty. Jedzie facet z wózeczkiem takim, wiesz, na zakupy. Masz z nim kontakt przez, przez aplikację jakąś, czy, czy, czy przez jakieś tam, wiesz, Skype'a, czy coś takiego. Składasz zamówienie, odbierasz świeże mięso, świeże warzywa. Moim zdaniem to jest bardzo fajne. Jestem za jak najbardziej za takimi inicjatywami. I tutaj ludzie przy okazji pokazują to, że można coś, wiesz, wbrew temu systemowi, który nas jakby otacza, że nie musisz zawsze kupować w markecie, tylko masz wybór tak. dzisiaj. No i tym optymistycznym akcentem żegnamy Was, życzą, wa, życząc Wam zdrowych, spokojnych świąt, wesołych smacznych, świąt, tak. dużo wrażeń, odpoczynku. A cię mówię o tym, że w poniedziałek się, plany yy, poniedziałek należy rodziców tam popsikać wodą? <śmiech> no dużo do uznania, to już według uznania to ludzie ci wiedzą <śmiech> tak. o co chodzi. <śmiech> no to dobra, no to trzymajcie się ciepło i. No do to fajnie. Do zobaczenia, jutro i do usłyszenia pa. z naszymi słuchaczami w kolejnym odcinku. Pa. Cześć. A nuż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Retro Rocket Network. Proszę cię, powiedz jeszcze raz to. Powiedz, błagam cię. To co? No powiedz, bo to, to jest, po prostu jak ty to wymawiasz, to ma taką siłę w sobie. Ret -ret -ret -retro Rocket Network. <laughs>